Miloani i sestry w jednym rozchoworu z novinarzi Jan Paweł Druchy jedną dostał otasku, spoty Otcze, jaki wyznam ma i podle waszego nadzoru pojmy, włast, naród kultura, jaki wstach mezi ciemi to pojmy, wyraz patria, własna odcina jest pojen z pojmem skuteczności pater, otec. Patria odcina zewistem smyslu ustatożnie z patrimonium dziedzictwym. To jest sułchynem przzechod, co jsme dostali jako odkaz swych otców. Mno gdy se w teto sąbistości poużywa wyraz materska ze mnie, z osobni skuszności przychniwimy, w jakie mrze se duchownie dziedzictwie przedawa prostrednictwym matek. Blast är då dödligt a och sytuacje en situation, byggljutande för To Det här också för oss. Våldet på vårt land är i stort sett en del av Det Narody en del av våra kulturer och våra do Det różnych en a och våra traditioner. en och głównym prostrzedkiem takowego to postępnego rozwoju jest język. Z jego pomocy człowiek wyjadruje prawdę o świecie a o sobie samym, a zdzieluje innym plot swego badania w różnych obszarach wiedzy. Tak se uskuteczniuje komunikacja między subiekty, jeżpak pak slouży poznaniu prawdy, a tym k prochlubeniu a upewnieni przyslušnych narodnych identit, totożnosti. Z toho je vidět, že v samém pojmu vlast je, obsažena, je obsaženo hluboké pouto mezi duchovním a chmotným aspektem mezi kulturou a územím. Území vrváne násilím nějakému narodu se v jistém smyslu stává nalechavou prózbou, ba dokonce křikem k duchu samého naroda. Duch naroda se pak probudí, žije novým životem a bojuje, aby była ziemi wracana jej prawa. Katolicka socjalna nauka zastawa nazoru, że jak rodzina, tak naród są przyrodzena społeczeństwie. Nie jedna się tedy od usłodek pouche dohody. Proto narody nie mogą być w dziejinach lidstwa nachrazeny niczym innym. Jeszcze mniej lze stotożniować naród, z tak zwaną demokraticką społeczności, protože się jedna o dwa rozliczne rady, i gdyż i są nawzajem spojene. Demokratyczna społeczność jest a tu bliżej nasz naród, nicménie naród je puda, na które wznika stat. Rodzina je zakladni buńką, wniżce wytwarzia pokraczuje w osobni, obczańskie, a narodni identity je prostorem pro soužití generací a pro získávání zkušenosti nutných pro zaujímání postoju ve společnosti. V rodině se také můžeme naučit chápat minulost, jak širšího přibuzeňského vzvázku, tak i pospolitości obce, do níž občanský patříme. Poznávání a přijímání nosných tradic mravních a duchovních jež Przyjmamy od tych, kto nas przeszli Przyspiewa grustu odpowiednego lidstwi a obczeństwi. Kresjańskie ty tyto korzeny posiluj. Gdyż w roce 920 Jan Paweł II był na wsiwil czesko rzekł Jezusz przyszedł dwermi zawrzanymi. Po mnocholet se dweże waszej zemie takie zdali być zawrzene, dokładnie zawrzene. Dweże były wszak zawrzene, uzamczene za zakazu a przepisu systemu, który po mnocholet branil tomu, aby sam przyszedł Chrystus. Ci, którzy se bali prawdy a swobody, bali se Krista, który uwadzi do pełności prawdy a człowieka oswobozuje tym, że Mu ukazuje jego skuteczną wielkość. A prawe posłanie. Bali się Krista, w jehoż sile człowiek przekraczuje uzké granice materialistycznego pojęcia żywota a dosahuje duchownej swobody. Czynili wszystko, aby Krista odlouczyli od społeczności, od kultury, od instytucji o życia, a zejména od młodeże. Gdyż przemyślimy o tych udalostich a letich, gdy dwerze waszej wlasti byli uwnitrz tak dokładnie zawrzane przed Chrystem a Cierkwi. Musim zarobień potwierdzić, że Chrystus po cały ten czas był zde uprostszedł was. Dziękuję Wszem laikom, którzy se obietawie ujmali w Bożych okralowstwi, a w dobach na milosardnego plenieni Cierkwę a jej kultury budowali przede wszystkim we swych rodzinach, A i swych hjärtsjälv, i livet, i a och fördavar Zostańte vidare. te to detta är rozbijejte, a och i din uměni i din livet, je tedy livet, promienie krzyże a utrpeni din livet, i din livet, i din livet, i din livet, i din livet, i din V kontextu djejn národa, który dosahl osvobození z otrodství totality, za velkou cenu odvahy, obětí, odřikání, hrdinského boje, odstu i matek, bratři a sestr, je na místě říct za Kristem, už negrzež více, aby tě nepotkalo něco horšího. Kristus, který se obrátil ke každému z vás jednotivě, zavolal tě jménem a řekl, nasleduj mně. Zeptajmy se na koniec, żyjemy kwasem konsumizmu, który uważuje o tom, co budeme iść, do czego se budujemy oblekad, coż na żywot widz, nasz idlo, a cielowic, nasz szaty. Otecwi, że to wzechną potrzebujemy. No bo żyjemy jak apostolowie po stani, którzy już wiedzieli, co dzielać ze swym żywotem, gdyż rzekli pełni Ducha Swatego. My Pak będziemy i nadal winować wszechzy swój czas modlitwie, a kazań słowa, protože o tom, co jsme widzieli a słyszeli, nie możemy milczeć. Starozakonni prorok napominal, narzikaj si w syrcji i sam się domogle swą siłą a zdatności swych rukou. Pamatuj na gospodina swego Boha, no bo k nabyci Blachobytu ci dawa siłę On. Aby utvärdill swą småvå, którą prissahal swym Otcom, jak to mu je dnes. Jezus rika, ne boj se male statce, neboć waszemu Otci se zalibilo da wam kralostvi. Ewangelia obsahuj celu rzadu po wzbudzeni, ne bojte se. Gdo si rzekl, że je ich aspo 366 na każdy den w roce 1. A jeden nawiz pro przestępne roki. Idę tedy o powzbudzeni, które wemi leży Panu na sercu. Nie boj se. Ja jestem z wami po powszechne dny aż do końca świata. Zostańte w mojej lasce. Amen.